Bryczur, witam Was ponownie Kowal w audycji Muzera. Tym razem pojedziemy zupełnie troszeczkę inaczej, stylowo-muzycznie. Mianowicie dzisiaj posłuchacie sobie utworów etnicznych Tomka Drostka z płyty Utwory. Płyta Utwory jego, jego zespół, jego, jego projekt o nazwie Tetno, T.etno. Zapraszam do posłuchania pierwszego kawałka pod tytułem Oberek. Posłuchaliśmy Oberka, a teraz zapraszam Was do rozmowy, jaką przeprowadziłem z Tomkiem w naszej kawiarni w MDKu, MDK kafe MDK przy bardzo dobrej kawce. Posłuchajcie, zapraszam. Jestem tutaj z Tomkiem Drostkiem, naszym w Radomszczaninem. Siedzimy sobie w Miejskim Domu Kultury w kawiarnce. Dzień dobry. E, przyjechał, zgodził się zrobić ze mną króciutką rozmowę. Nie zgodził się, tylko bardzo się ucieszył i mam wielką przyjemność, że mogę się ze starym kumplem spotkać po latach i pogadać. Bardzo się ucieszy, to bardzo mi miło. Tomek, Tomek jest dosyć szechstronną osobą. Udziela się w kilku zespołach, w kilku projektach. Opowiedz nam coś o tym? Tak, to taki najważniejszy, o którym teraz mówię, to jest Tetno. Mój solowy, dlatego o nim mówię. Bardzo fajny pomysł na realizację pomysłów muzycznych, bo jestem sam i robię to, co chcę. Nikt mi nie mówi, co mam zrobić. No to jest fajne. Tak, tetno, te, te pisane te. Etno tu robię różne rzeczy, bo y, gram na żywo y, używając loopera, łączę instrumenty etniczne z elektroniką, nagrywam też muzykę studyjną, dwukrotnie robiłem też jako tetno muzykę do y, adaptacji radiowych powieści, które, które leciały w polskim radio. Ale też jako tetno robię pokazy instrumentów warsztaty, więc też taka trochę edukacyjna działalność muzyczna. Dalej, zespół no Makabunda, założony przez Brodę z Habakuka, to jest zespół grający utwory sprzed 100 lat, polskie szlagiery przedwojenne, w nowych autorskich aranżacjach. Muzycznie to jest coś tak, połączenie takiego folku miejskiego, z muzyką klezmerską, czasami trochę swingu i wszystko, też jeszcze troszeczkę pulsuje regę, bo duża część zespołów to są regowce, no bo z, z, z zespołu chłopaków, też chłopaki. No to, to też takie ciekawe zestawienie, dosyć <coughs> egzotyczne można no i tu, powiedzieć. Tutaj też już się trochę podziało, bo była jedna płyta, na której też nie wystąpił Czesław Mozyl mieliśmy koncerty z, no, z różnymi znanymi w świecie muzycznym osobami. Teraz w wakacje na Festiwalu Retro w Częstochowie yy, zaśpiewała, z nami, zaśpiewała z nami właśnie Czesław Mozil, Marika, yy, wcześniej, rok wcześniej K Katarzyna Pakościńska z którą teraz nagrywałem drugą płytę, ale też na przykład Pan Marian Opania, co było dla mnie też niesamowite, nie? że taki szczyli jak ja może zagrać z, z, tak, z takim no, człowiekiem naprawdę już yy, z, z wysokiej półki artystycznej. A jak, jak, się, jak się z Czeszkiem pracowało Czesław bardzo, bardzo sympatyczny, Człowiek bardzo fajny, bardzo pokorny, bardzo otwarty i, i, i na koncercie i w studiu naprawdę bardzo mi to wspomina. Chociaż no, to, było, to było jedno spotkanie w studio, jedno, jedno koncertowe dotychczas, ale tak jak mieliśmy kontakt, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. Ale mówisz, że fajny. Tak, oczywiście. Dobra, więc Macabunda dalej. Zespół Kaloka Gatos, yy, taka etnofolkowa formacja, z którą yy, robimy różne rzeczy, między innymi odgrzebujemy pieśni, stare pieśni folkowe z całego świata, yy, ale też występujemy w sytuacjach nietypowych. Na przykład teraz yy, w... Yy, Całkiem niedawno braliśmy udział w koncercie Tribute to Alibabki, na który zostaliśmy zaproszeni z okazji 50-lecia wydania pierwszego singla Alibabek, które de facto są promotorami, w ogóle promotorkami, no, pierwszym zespołem w Polsce, który grał reggae i ska. Mało kto o tym wie, ale to Alibabki pierwsze zagrały w Polsce reggae i, ska i, i, i 50 lat temu był wydany ich singiel. I tam zostaliśmy właśnie z Kalokogatos zaproszeni i wykonaliśmy utwór Alibabek po naszemu. Dalej, jeśli mówię o Kalokagatos to od razu muszę wspomnieć o projekcie Odrosty, który jest połączeniem zespołu Kalokagatos i Habakuk. I to jest połączenie etno i reggae, również pieśni ludowe z całego świata w takim no, niezłym kotle muzycznym, bo reggae, elektronika, etno... Dobrze, dalej, dalej jest zespół Kanał, troszeczkę teraz zawieszony w Częstochowie, takie trio yy, folkowo, tak coś pomiędzy folkiem i postrokiem akustycznym, też tam trochę osiągnięć swojego czasu mieliśmy różne festiwale w Polsce, ale na razie zawiesiliśmy troszkę działalność, ale zespół cały czas funkcjonuje, co jakiś czas się spotykamy na próby i będziemy na pewno niebawem coś tam robili więcej. No i teraz mocno skacząc stylistycznie to jest zespół Deliver Us z Częstochowy, coś co muzycznie trzeba by było określić jako progresywny matematyczny metal chyba tak, tak, tak mniej więcej I, e... i metal też jeszcze został tak, nie. właśnie niektórzy myślą, że bo, bo dawniej byłem kojarzony tylko z, z muzyką metalową, niektórzy myślą, że w ogóle metal już dawno temu przestał w moim życiu funkcjonować, on ma się bardzo dobrze w moim życiu, ja bez metalu nie potrafię funkcjonować i, i słuchając i, i, i to, to granie metalu też cały czas się gdzieś tam pojawia, teraz właśnie kończymy materiał Specyficzny materiał, bo sześć utworów, yy, które w całości trwają prawie godzinę, bardzo długie rozbudowane formy muzyczne, no to faktycznie, tak, to... połamane, połamane rytmy i jeszcze teraz ostatecznie po różnych poszukiwaniach w, na tym materiale studyjnie dograł się saksofonista. I to już koniec, czy jeszcze coś? I teraz to są takie jeszcze regularne... zespoły. Przepraszam, nie, zapomniałem, jest jeszcze najnowszy zespół pod tytułem Jaktofonia. To jest zespół, który zrobiliśmy częściowo z ludźmi właśnie związanymi z zespołem Kalokagatos. I to jest coś, co określiłbym jako szeroko pojęta alternatywa, ale też z elementami etnicznymi. To jest zespół, w którym zainspirowaliśmy się prawdziwymi wypowiedziami naszych dzieci. Dzieci takie, które już zaczynają mówić, często mówią różne dziwne rzeczy, przekręcają słowa, a czasem mówią całe, całe jakieś teksty, które tylko one rozumieją i my te teksty zaczęliśmy brać i robić z nimi utwory. Na razie można nas znaleźć na Facebooku. Zbieramy się też, nagrywamy aktualnie materiał demo, ale niestety dzisiaj też nie mam nawet jak Ci go dać, bo jeszcze nie jest skończony, ale na, na Facebooku jak to, znak zapytania, Fonia, tak, tak. można nas znaleźć. Ciekawy patent, powiedz. <śmiech> ciekawy patent. Tak, wiążemy z tym, z tym projektem duże nadzieje też, bo muzycznie, muzycznie jest nietypowa, tekstowo naprawdę to jest coś, czego no, jeszcze nie było. Absolutnie to nie jest, żeby była jasna muzyka dziecięca, nie? To jest jakby muzyka inspirowana tekstami dzieci, ale to jest jak najbardziej muzyka dla dorosłych. I zrozumiała dla dorosłych. Tak, no, czy zrozumiała to się okaże. W każdym razie z takich regularnych projektów no mógłbym jeszcze wspomnieć o że, y, takim y, spontanicznym duecie z Darkiem Basińskim, z Mumio, z którym robimy różne dziwne rzeczy. No na przykład właśnie. niedawno mieliśmy taki duetowy, duetowy występ w Krakowie. No właśnie, dużo filmików na Facebooku. Tak, i piosenki, i piosenki które wrzucamy na, na profil Mumio na Facebooku, które określiliśmy gatunkowo jako fake folk, czyli fałszywy folk. W sensie, że niby to są piosenki ludowe, ale oczywiście chodzi o pewnego rodzaju wygłupy. I tam jest założenie takie, że gramy na różnego rodzaju przedmiotach, które nie są instrumentami. Na przykład mój ulubiony utwór z refrenem chciał być synek perkusistą, zadowalał siebie miską. Ja gram na oparciu od Sanek, a Darek tak, gra na szufelce. Tak, było też. I nie wiem, czy, czy to chyba w piwnicy było, tak? To w garażu. Tak, w garażu, w garażu. Tak, tak, także prawdziwa muzyka garażowa. I jak ty go znalazłeś? Czy on ciebie znalazł? Wiesz co, no, jakby ja zostałem przez Darka zaproszony do współpracy. To nie ma w życiu przypadków. Ja mam takie doświadczenie, tu mógłbym długo o tym opowiadać, że im więcej w życiu podejmowałem ryzykownych decyzji, im więcej stawiałem na jedną szalę, tym fajniejsze rzeczy do mnie zaczęły wracać. I w pewnym momencie, poprzez znajomych, znajomych, jak to się odbywa, poznałem się z Darkiem, z którym tam zaczęliśmy coś muzycznie robić w trzech, jeszcze z moim kolegą, później to jakoś troszeczkę nie zafunkcjonowało, przestało, przestało, to, to trio przestało działać, ale Darek mnie zaprosił do tworzenia nowego spektaklu Mumio. No i jakby współpracujemy regularnie cały czas tworząc ten spektakl Mumio, a przy okazji gdzieś tam od czasu do czasu na boku coś Muzycznego sklecimy, ale to jest wszystko bardzo spontaniczne i zawsze w stu improwizowane. To jest nie? najważniejsze. On taki klimat właśnie potrzebował, jak ty tworzysz. Znaczy, no <laughs> gdzieś tam się myślę w tych, znaczy, bo, bo też tutaj mówię, ten duet to jest taki, taka bardzo spontaniczna, zwariowana rzecz i to nie jest jakiś regularny yy, projekt, ale no, rozmawiamy o tym, żeby coś spróbować z tym zrobić. Nie? Ale w tym momencie jesteśmy głównie skupieni na nowym spektaklu, w którym ja będę odpowiedzialny no, właśnie za muzykę. A teraz w czwartek graliście w Krakowie, tak? W czwartek. Tak, to było takie, takie spotkanie, tam w jednej parafii nas zaprosili i yy, to polegało na tym, że ja przyjechałem z instrumentami, on przyjechał z gitarą i obaj nie wiedzieliśmy, co się stanie. Nic nie zaplanowaliśmy, nic nie przygotowaliśmy, poszliśmy na żywioł i ja grałem na instrumentach etnicznych on do tego no, jest niezwykle utalentowany pod tym względem nie tylko pod tym względem, ale pod względem tworzenia tekstów na, na, na, na bieżąco o walorach raczej śmiechowych, że tak powiem I, i takie coś właśnie zerwowaliśmy ludziom i okazuje się, że przeżyli Czyli Zrobiliście stand-up muzyczny Znaczy nie, siedzieliśmy Znaczy sit-down muzyczny to był <śmiech> muzyczny. Wiesz, jak ty się w tym odnajdujesz nie pogubisz się w tym wszystkim e, Wiesz co... Nie gubię się w tym. Ja w pewnym momencie życia mówiłem, że muzyka, muzyki w moim życiu nie dzielę na gatunki. Wiadomo, że one sobie tam funkcjonują w różnych, w różnych stylach. Um, ale ja biorę z wszystkiego po trochu nie? i ja od zawsze słuchałem muzyki bardzo różnej i nawet jak jeszcze w Radomsku łoiłem tylko metal tam w kęciapie z kumplami to tak naprawdę cały czas gdzieś inne rzeczy robiłem, nie? na przykład był taki moment że grałem z kopakami metal a już realizowałem jakieś tam zlecenie polegające na tym, że udźwiękowałem y, animacje dla dzieci, które były tam w jakichś marketingowych celach wykorzystywane nie? No, całkowicie, całkowicie i, i inne rzeczy a w międzyczasie też wtedy koncertowałem co jakiś czas z chórem i orkiestrą symfoniczną, byłem chóru, nie? I wykonywaliśmy muzykę Mozarta. No, nawet nas kiedyś nagrałeś. Nas kiedyś nagrałem? Na minidisk. Ach, tak, rzeczywiście. No, to wtedy, to były pierwsze, zaczynałem jakieś pierwsze kroki robić w realizacji dźwięku, ale takie, tak, pamiętam. Przy, przy, przypomniałeś mi, tak. No, jakiś tam. mamy to nagranie cały no, czas. No, proszę. No, a wiesz co, teraz właśnie a propos styli muzycznych, bo też e, z, tym, z tym, co robię jako Tetno, jestem zapraszany do różnych sytuacji muzycznych i tu też to nie są regularne projekty, ale mogę wspomnieć o regularnej współpracy z chórem kameralnym Proforma. To jest taki e, kilkunastoosobowy chór, z Olsztyna, tego tam na Warmii, który wykonuje Współcze... Przepraszam, churalne hura... wersje muzyki rozrywkowej, na przykład piosenki Skaldów zaśpiewane w czterogłosie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Zresztą szefem jest bardzo poważna persona, bo profesor Marcin Wawruk, który jest wykładowcą tam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, ale jest też jednocześnie producentem muzycznym, to też niesamowite, bo, bo, bo kiedy mówimy o chórze, no to, to jest jednak troszeczkę inna półka muzyczna, a jako producent muzyczny na przykład jest producentem płyt m.in. Norbiego i Krzysztofa Krawczyka, więc też człowiek łączący. Bardzo skrajne rzeczy. Więc jestem chór pro forma. Kiedyś byłem zaproszony przez mojego kolegę kompozytora do symfonicznego utworu Etnos, który skomponował m.in. uwzględniając mnie jako solistę na instrumentach etnicznych. I właśnie kolejny projekt się kroi w tym roku, więc kolejny utwór symfoniczny, do którego będę zaproszony, ale z instrumentami etnicznymi. W międzyczasie też rok temu w Spotku, mój pierwszy taki koncert dla 8000 osób w Spotku, miałem możliwość gospelowy zespół TGD. Znaczy taki naj, największy w sumie w Polsce, w Polsce, najbardziej znany zespół Gospel TGD zaprosił mnie, zaprosili mnie do, na koncert Kolend. I tam w ogóle to było też niesamowite przeżycie, bo. Jakie wrażenie właśnie zagrać w podsku? Wiesz co yy... Niesamowite to jest. Jeździło jeszcze tym bardziej, na koncerty że... jako wic do Spodka. Tak, tutaj ty, jakby Inny też kontekst trochę, bo to kolędy, to były też kolędy świata. Ja tam grałem na instrumentach etnicznych. Te, no, też... ale, ale sam fakt na scenie spotka Tak, tak. Było to wiesz co dla mnie w ogóle wielkie przeżycie, bo zostałem poproszony o tworzenie tego koncertu. To znaczy yy, cały koncert zaczynał się od mojej solówki na Lirze Korbowej. Grałem tam taką bułgarską yy, kolędę, zamuczisę na 5 8 i dla mnie też jest to miłe, że ten koncert okazało się został nagrany i wydany na płycie, także też zostało to uwiecznione. A, no to super, widzisz, no super. Powiedz, powiedz, powiedz mi, na ilu instrumentach grasz? To jest to... Trudno odpowiedzieć tak prosto na to pytanie, bo mm, zależy od tego, co uznamy za granie na instrumentach. Nie? Bo... To, że powiem, że gram na kilkudziesięciu, to nie znaczy, że jestem wirtuozem kilkudziesięciu instrumentów, ale często też oznacza, że nie, niektóre z tych instrumentów to są instrumenty, które dla mnie są banalnie proste, których ja po prostu myśli... biorę i gram. Nie? Ja myślę, że nie da się określić tej liczby, bo możesz zagrać nawet i na tym krzesełku. Tak, tak <śmiech> dokładnie to chodzi. Natomiast wiesz co, Tak, yy, ja zawsze podaję na to pytanie, jak, jak słyszę to pytanie, to odpowiadam, że moja solowa płyta studyjna jest zagrana na 56 różnych instrumentach, z których sam wydobyłem dźwięki. Yy, na części z, z tych instrumentów jestem w stanie zagrać dobrze lub bardzo Dobrze, a na niektórych tylko podstawowo, ale w studio wykorzystałem je w taki sposób, w jaki chciałem. Nauczyłem się danej frazy muzycznej, i one się tam pojawiają. Też na, na tej płycie na przykład taki bonus jest w postaci 13-minutowego utworu pod tytułem Pielgrzym, który jest zagrane na 40 instrumentach, nie? więc no. Wiesz to sporo jest tych instrumentów. No, nie, nie wiem jak dokładnie. Mam ich ponad 300 już, więc... No bo zbierasz, zbierasz teraz. cały czas. Tak. To są instrumenty, wiem, że niektóre są wykonane własnoręcznie tam przez twoich znajomych, czy przez ciebie też, tak? Tak. Ostatnio też coraz więcej wykonuję instrumentów. I, ale są też takie, które są oryginalne. Tak. Mam oryginalne instrumenty na przykład z Indii, z Afganistanu, z Chin, z Afryki, z każdego kontynentu właściwie. W tym momencie już mam instrumenty oryginalne, ale też jest tak, że inst te instrumenty prawdziwe etniczne inspirują ludzi i nie wiem mam na przykład indyjskie wansury wykonane przez Polaka w Polsce, ale nauczył się tego robić w Indiach nie? więc wansury, czyli taki rodzaj fletu poprzecznego, ale są też instrumenty bardzo skomplikowane na przykład lira korbowa a lira korowa to jest w ogóle osobnym tematem, bo to jest coś, o czym ludzie nie wiedzą. To jest również polski instrument ludowy, swojego tak. czasu zapomniany, tak, ale teraz tak. przeżywa renesans. Nie na przykład mam lirę korbową, która jest bardzo trudna do wykonania instrumentem, wykonaną przez polskiego lutnika. To czy jak Ty weźmiesz taki instrument właśnie etniczny z danego kraju, to od razu wiesz, jak na nim zagrać? Zazwyczaj tak. Rzadko mi się zdarza, żebym widząc instrument, nie wiedział, jak, jak z niego wydobyć dźwięki. Natomiast to nie jest tak, że na każdym od razu zagram, nie? bo najmniej w życiu zajmowałem się instrumentami smyczkowymi i one mi najwięcej, e, czy inaczej, smyczkowymi, bezprogowymi. Nie? Czyli Aha, chodzi taki... o to, że takie skrzypce nie tak, mają tak, progów, tak, nie, więc, więc wydobycie czystych dźwięków nie jest dla, mnie, jest dla mnie wyzwaniem nadal. Ale mam na przykład też e, dilrubę, taki instrument indyjski, który ma progi. Jest smyczkowym, ale ma progi i, i właściwie na nim zbiegu od razu zacząłem grać. No bo yy, ty jesteś perkusistą, prawda? Twoim pierwotnym. Korzenie... Znaczy, moje korzenie to jest w ogóle fortepian. A, jeszcze dalej. Yy, Bo jako dziecko skończyłem tu w Radomsku szkołę muzyczną na fortepianie yy, w wieku 12 lat. Później przez kilka lat grałem na keyboardzie, później się trochę nauczyłem na gitarze. A w wieku 16 lat zacząłem grać na perkusji, no i robię to cały czas, czyli już ponad 20 lat. No... No tak było, nieraz nie, nie dane mi usłyszeć Ciebie. <grych> Ty tutaj w Radomsku przygotowałeś się muzycznie, wyjechałeś z Radomska, i co? Od razu, od razu znalazłeś muzyków? od razu? Nie. E, ja wyjechałem z Radomska, najpierw przeprowadziłem się, znaczy wyjechałem, cały czas w Radomsku jestem też, to jest jeszcze inna no. sprawa, bo, bo, bo, bo, bo nawet samochód mam cały czas z rejestracją ERA i cały czas <laughs> jestem tu zameldowany i, i mam firmę, która jest też tutaj e, zarejestrowana. Ale no, wyprowadziłem się najpierw do Częstochowy chyba w 2009 roku e, i, po trzech miesiącach okazało się, że dostałem pracę w, w mdk będąc nauczycielem angielskiego, ponieważ robiłem różne no tak, i dziwne, jeszcze dziwne foto, rzeczy. Że jeszcze że jesteś nauczycielem no, języka ta, ja angielskiego. Tak, ja zresztą nie jestem filologiem języka angielskiego. <laughs> Ale też tu w Radomsku jeszcze robiłem, zawsze byłem związany ze światem muzycznym, a też no, przez pięć lat prowadziłem Stowarzyszenie Młode Radomsko, nie, z którym żeśmy różne akcje kulturalne uskuteczniali ze, ze znajomymi, bez pomocy których by się to nie udało oczywiście. No i jak się wyprowadziłem do Częstochowy, to po trzech miesiącach zacząłem pracę w Wendeku jako instruktor, mimo że nie miałem wykształcenia ku temu, ale miałem doświadczenie. No i później po, tam po kilku miesiącach zrezygnowałem już to z pracy w, w, jako anglista i pracowałem na etacie w Wendeku. I w Wendeku była bardzo fajna sytuacja, bo ściągnął mnie tam kumpel gitarzysta Robert Gliński, bardzo dobry, też znany. W w pewnych środowiskach muzycznych yy, muzyk, z którym po prostu w ramach pracy to było też dla mnie niesamowite, że nagle granie na perkusji stało się elementem mojej pracy. No to fajnie, super. Je je jeszcze nie, nie takiej artystycznej, ale no uczyłem tam w MDKu grać na perkusji, prowadziłem warsztaty bębniarskie no i też mieliśmy projekty muzyczne, które przygotowywaliśmy z młodzieżą, nie? Ale jakby mógł, mogłem na co dzień zacząć muzykować po prostu codziennie. No robiłeś to, co lubisz i jeszcze, jeszcze dostawałeś za to wypłatę. Dokładnie, ale, super, ale wtedy jeszcze, wtedy jeszcze trochę uczyłem, bo przez dwa lata jeszcze przyjeżdżałem w prywatnej szkole tu w Radomsku jeszcze uczyłem angielskiego, także tak szybko się nie wymiksowałem z bycia anglista. No i tak... A mówiłeś... Czekaj, bo mówiłeś jeszcze, że zespół metalowy jakiś... Deliver Us. Deliver us Chyba tak. o nim zacząłem... A nie, mówiliśmy, tak, mówiliśmy. Wymieniałem, tak. miałem ciekawe troszeczkę jakbyś opowiedział więcej. Deliver Us to jest zespół bardzo specyficzny, bo nie zagraliśmy dotychczas ani jednego koncertu. Funkcjonujemy kilka lat. Bardzo długo zespół funkcjonował w taki sposób, że byłem tylko ja i gitarzysta. Zrobiliśmy w dwóch tylko materiał w postaci czterech utworów, które trwały ponad pół godziny, bo długie są te utwory. I potem nasz kumpel, który ze względu na sprawy rodzinne nie mógł przychodzić na próby, po iluś tam miesiącach dołączył, uczył się tego materiału od nowa, więc kolejne kilka miesięcy, w trzech, doszlifowywaliśmy ten materiał, eee, on się uczył na basie, dość skomplikowane utwory, więc na sporo roboty było, trochę te utwory zostały przearanżowane, no i tak z... Ja w międzyczasie przeprowadziłem się do, do Katowic, ale zespół cały czas gdzieś tam funkcjonował i mieliśmy różne podejścia. Pojawiła się waltornistka, która miała też kontakt z zespołem Armia, grała tam zastępstwa w zespole Armia. No i też zaczęliśmy nagrywać materiał z tą waltornią. No, fajny instrument. Tak, instrument bardzo fajny. Koniec końców tam nie dogadaliśmy się i tej waltorni na tym materiale nie ma. No i tak później w międzyczasie, ze względów finansowych, okazało się, że wokalista musi wyjechać do Anglii. Nie? I tak śmieję się, że zespół funkcjonuje bardzo specyficznie, bo dużo jest zrobione, a dotychczas nie było okazji zebrać tego do kupy i zagrać koncertu. Się. No. Ale właśnie jesteśmy na etapie kończenia materiału, w sumie nie wiem, co o nim powiedzieć, bo Demo. Nie wiem, to jest, to jest sześć utworów, które trwają tyle co pełnometrażowa płyta, więc to jest coś więcej niż demo, ale nie jest to materiał zrealizowany w jakimś super profesjonalnym studio, więc. Nie wiemy, co z nim zrobimy. Skończymy i na pewno będziemy próbowali uderzać do różnych wytwórni metalowych zagranicznych, żeby gdzieś spróbować się zaprezentować albo przynajmniej usłyszeć, co o nas myślą. A Ty będziesz mógł sam powiedzieć, co o nas myślisz, bo Ci ten materiał dam w wersji roboczej. No, no właśnie, jestem bardzo ciekaw. A, ale tak prawdę mówiąc, to taką główną, e, głównym e, że tak powiem, kierunkiem muzycznym jest Tetno, tak? Ten te, mój projekt Tetno, te tak. Kropka, te kropka etno, te kropka tak. etno I jeśli chodzi o Tetno, to najwięcej czasu w tym momencie poświęcam właśnie, właśnie tym działaniom, jeśli chodzi o muzyczne rzeczy, bo aktualnie akurat... Ile już, ile już yy, nagrałeś? Yy... Wiesz co to stetno. jest? Stetno. To jest bardzo specyficzna rzecz też, bo. Można, no ja mówię, stetno, a to przecież samo. Tak, no, i tak. To, ale wiesz co, wiesz co? To taka anegdotka. Bardzo często mi się zdarza, że przyjeżdżam gdzieś, wiesz, grać koncert. No, mój koncert polega na tym, że siedzę wokół instrumentów, przed sobą mam luper i całą tą muzykę tworzę na, na żywo na oczach ludzi i uszach tak, tak, ludzi. Tak. Nie? I bardzo często jest tak, że rozkładam instrumenty i podchodzi akustyk. To gdzie reszta muzyków? <głos> I mówię, że ja będę sam grał, nie? I tak na początku nie mogę załapać o co chodzi, dopiero jak tłumaczę, że to jest luper i tak dalej. Nie? Więc bardzo często tetno jest traktowane jako za. looper czyli wyjaśnimy. Luper, czyli loop po angielsku pętla, Tentla, tak? Czyli luper, czyli zapętlacz. Krótko mówiąc, takie urządzenie, które mi pozwala w czasie rzeczywistym nagrywać frazy i od razu je odtwarzać i dogrywać do nich kolejne, czyli sam tworzę całą muzykę. Można to zobaczyć też dokładnie. na moim kanale YouTube. Dokładnie, dokładnie. I wstępno to jest tak, że hmm... naraz wydałem trzy płyty, od razu. Zmarł. To było bardzo dziwne. Od razu, zmarł. Mało kto tak robi, ale jak... jak... Co tam, co tam będę jedną wydawał? Wydam sobie od razu trzy. Nie, nie wiesz, bo w ogóle stwierdziłem, że, że zazwyczaj jak ktoś robi celową płytę, to dopiero po jakichś tam mocnych doświadczeniach muzycznych, a ja dopiero co zacząłem gdzieś tam coś działać muzycznie z innymi ludźmi. Jakieś tam pierwsze, powiedzmy, większe sukcesy się pojawiły, a od razu sobie mówię, dobrze, zrobię płytę selową, ale co tam jedną? nie Jedną to każdy potrafi, zrobię trzy. Nie, ale tak na serio to... Kawałków się chyba nazbierało, tak? Wiesz co, nie, nie, całkowicie inaczej. Robiłem projekt crowdfundingowy, czyli projekt crowdfundingowy to jest coś takiego, że dzięki wsparciu finansowemu ludzi mogę nagrać płytę. Czyli oni kupują tą płytę, zanim jeszcze ja ją wydałem, kupują ją ode mnie, a ja dzięki temu mam pieniądze, żeby nagrać i później tą płytę im rozdaję. Tak, są takie programy. I, I plan był taki, że chciałem nagrać koncert DVD i założyłem, że będzie płyta DVD oraz wersja CD z samą ścieżką dźwiękową tego koncertu. Czyli miał być jakby koncert w dwóch wersjach, DVD i CD. Ale jak nagrałem ten materiał DVD i obejrzałem go z kumplami, którzy mi to montowali, to stwierdziłem, że to jest pewna całość, którą również trzeba oglądać. Że nie można tego słuchać bez, bez widzenia, że to robi jeden człowiek na żywo i że to wszystko się dzieje po prostu w czasie rzeczywistym. Nie? I wtedy stwierdziłem, że, że skoro tak, a, a w projekcie crowdfundingowym zobowiązałem się, że będą dwie płyty, no to muszę szybko nagrać studyjną. To był całkowity sponton. Z kumplem, właśnie basistą z tego metalowego zespołu, który ma swoje małe studio, dogadałem się, że na razie nie mam kasy, ale skaj, wejdę, będę ci tam jakoś spłacał. I ja nie miałem w ogóle miałem trzy utwory tak naprawdę w głowie na album studyjny. I wszedłem do studia i te utwory powstały po prostu w studio. I z tego powodu nagle okazało się, że zrobiły się dwie płyty. A skąd trzecia? trzecia stąd, że w międzyczasie Mumio, yy Darek, Jacek i Jadzia, czyli podstawa Mumio, główny skład Mumio, czytał y, książkę Marka Stokowskiego w Radiowej Trójce i zostałem poproszony o skomponowanie muzyki do, do tej radiowej adaptacji. No i jak już robiłem te płyty, to stwierdziłem, były trzy na raz, to mówię, jeszcze się zapożyczyłem dodatkowo i wytłoczyłem trzy płyty, no i to jest oczywiście całkowicie wydawnictwo moje. No dlatego stwierdziłem, że mój samowy projekt, wydawnictwo moje, mogę zrobić co chcę, zrobiłem trzy płyty na raz. Tutaj na tej płycie DVD są wybrane jakieś yy, specjalnie dobrałeś z, z tych trzech płyt czy po prostu nie. To, jest, e, teraz to jest jedna. To, każda z tych płyt zawiera inny materiał. Pierwsze powstało DVD e, i DVD, w, to jest też ważna informacja, DVD w pewnej części też jest zaimprowizowane, to znaczy za, za, są utwory, które zaimprowizowałem. No nie zaskakuje Nie, no nie. I które, które zostały, zostały nagrane. E, CD, na CD stworzyłem jakby, tak jak mówiłem, stworzyłem inny materiał. Nie chciałem powtarzać. E, jakby specyfika tworzenia tych płyt jest inna, nie? bo DVD jest luperem który daje dużo możliwości, ale daje też pewne ograniczenia, nie? bo pewnych rzeczy nie da się zrobić tak jak w studio. Więc płyta studyjna to jest praca z sesją normalną, gdzie mogłem sobie wszystko spokojnie, spokojnie przemyśleć, po, pozmieniać itd. Tak A ta trzecia płyta no, to jest płyta zrobiona do powieści, więc to polegało na tym, że ja czytałem książkę mhm. i czytając książkę komponowałem utwory, i tamta muzyka to jest tak, to określam to jako muzyka tła. To jest muzyka, która ma, być, ma stanowić tło do czytanej książki, więc jest jeszcze czymś innym. Ale we, na wszystkich trzech płytach używam podobnych instrumentów. Eee, czy, czy myślisz jeszcze o, o założeniu jakiegoś nowego zespołu? Eee, co, no, powiedziałeś już ostatnie słowo w tym temacie, czy jeszcze coś nie, będziesz no, kombinował? Wiesz co, jestem otwarty na różnego rodzaju nowe pomysły. Wiadomo, że teraz czas, czasowo już jest naprawdę słabo, nie? I no, Coraz mniej czasu. W, ty, w tym momencie to też jest tak, że do maja właściwie w kalendarz, kalendarz mam zapełniony w kalendarzu mam wpisane codziennie próbę Mumio i tak naprawdę w tym momencie to tak wygląda, że głównie pracujemy nad skończeniem tego spektaklu, a oprócz tego gdzieś tam jeszcze próbuję jakieś rzeczy robić, ale myślę, że, że teraz na razie wszystko pójdzie muzycznie trochę w odstawkę. Czyli też też mniej rzeczy będę robił do maja, do premiery spektaklu Mumio. A potem zobaczymy. Na pewno chcę nagrać kolejną płytę jako tetno, troszkę idąc już w inną stronę. Zresztą robiąc, robiąc, bo teraz na wiosnę w 2015 roku robiłem muzykę też do kolejnej powieści radiowej do trójki. To była powieść pani Joanny Bator, takiej dość, dość znanej pisarki, czytana przez Danutę Stenkę i to była powieść nawiązująca, opisująca podróż pewnej pani na Sri Lankę. Sri Lanka, Indie, tamte rejony. I tą muzykę tworząc I w tle twoja muzyka tak to była moja muzyka i tą muzykę tworząc ja już mocno poszedłem w elektronikę jest sporo elektronicznych dźwięków oczywiście połączonych z dźwiękami etnicznymi no i teraz myślę że kolejny album który będę nagrywał taki swój yy, koncepcyjny myślę że dużo więcej elektroniki się pojawi ale zobaczymy ale nie elektro, hip hop popka. Nie wiem, wiesz co, Kipko też nie jest mi, nie jest mi obcy, nawet, nie, nawet na YouTubie, jak się tam pogrzebie w moim kanale, to. Chociaż to by było ciekawe doświadczenie. Wiesz co, no z... pewne, pewne tam już doświadczenia takie z kumplem robiłem, że, że próbowaliśmy Hipko połączyć z elektroniką i jedno. ale to też już są rzeczy, które już ludzie robią. nie? Ale to tylko taka to też ciekawostka, że jak zaczynałem już pracować z luperem, zaczynałem robić jakieś tworzyć rzeczy z luperem, to pewnego dnia jakoś tam tak do głowy przyszło i zrobiłem cover zespołu FLEP, Jack, yy, no, który jest związany z takim raczej no, hardkorowym graniem, ale ponieważ tam wokal jest rapowany, więc ma też pewien taki charakter hip-hopowy. I zrobiłem ich jeden utwór jako etno-hip-hop właśnie, z lirą chorobową, z drumlą, z bitem elektronicznym, z digeridu, ja sobie gdzieś tam krążę. Nawet, nawet mój kumpel yy, zrobił mi taką niespodziankę, że wrzucił ten utwór na profil Flepjka na Aha. Facebooku i odpisali mi, że, że Guzik, czyli wokalista, mega się tym jara i że bardzo im się podoba. Nie? Że, że bardzo miłe to było, bo napisali, że najlepszy ich kowar jaki dotychczas zobaczyli. Taki no. no. <laughs> by słyszeli. słuchaliśmy kawałka pod tytułem Subsidu. To jest grupa Tetno, ale Tomek, jak sami słyszeliście, ma jeszcze swoje takie dodatkowe poboczne projekty: Makabunda, odrosty i metalowa kapela, w której gra na perkusji Deliveras. No i nie zapominajmy jeszcze o kaberecie Mumio, gdzie robi muzykę. Aha, jeszcze była audycja radiowa. Także Tomek, jak widzicie, jest mega, mega multi-instrumentalistą co właśnie za chwilę Wam zaprezentuję, bowiem przywiózł ze sobą instrumenty, na których zaprezentował nam troszeczkę swoich umiejętności. Posłuchajcie. Piszczałka wielkopostna, zwana również kijem pasterskim albo końcówką. Bansuri, indyjski flet poprzeczny Nica instrument ze Słowacji i z Polski, góralski, pasterski. Okaryna, y, taka mini wersja z Cordoby. slet nosowy drumla basowa Plasa pranowa I pogląda korbowa Tomek udostępnił nam płyty i w związku z tym mamy dla Was konkurs. Otóż pierwsze trzy osoby, które napiszą maila na mój adres kowal.radioera.pl otrzymają płyty z jego muzyką. Pierwsza osoba dostanie komplecik, czyli CD i DVD, druga i trzecia osoba dostanie DVD. Zapraszam do udziału w konkursie. Tomek Drozdek ze swoimi projektami, a ja zapraszam was na następną audycję w następną środę, gdzie powrócimy do wydarzenia, jakie miało miejsce w mdk Mieliśmy patronat medialny nad tym wydarzeniem, także będziecie mogli przeżyć jeszcze raz koncert Rzymu, słuchając go w naszym Radio Era. Zapraszam. Jeszcze raz witamy Radomsko! Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.